Rozdział 9. Posłańcy przekonują się o morderstwie naczelnego sędziego. Zostają uwięzieni i później uwolnieni. Pod natchnieniem Nefi wyjawia, że Seantum jest mordercą. Niektórzy Nefici uznają Nefiego za proroka. Gdy Nefi to powiedział, pięciu ludzi pobiegło na miejsce sądu i w drodze mówili między sobą. Teraz Przekonamy się, czy człowiek ten jest prorokiem Boga i czy Bóg nakazał mu, aby prorokował nam o tych niezwykłych rzeczach. Nie wierzymy, że mu to nakazał. Jeśli jednak, co powiedział o naczelnym sędzi, jest prawdą i został on zabity, wtedy uwierzymy we wszystko, co powiedział. I stało się, że pobiegli co sił i gdy podeszli do tronu sędziego, zobaczyli, że naczelny sędzia osunął się z tronu i leży w kałuży krwi. I tak byli tym zdumieni, że przypadli do ziemi, albowiem nie wierzyli Nefiemu, gdy powiedział im o naczelnym sędzi. I teraz, gdy to zobaczyli, uwierzyli i ogarnął ich strach, że wszystkie wyroki, o których mówił Nefi, spadną na ich naród. Dlatego drżąc, przypadli do ziemi. Gdy brat sędziego, będąc w przebraniu, przebił go sztyletem i uciekł, służba wybiegła podnosząc krzyk, że popełniono morderstwo. I gdy ludzie zgromadzili się na miejscu sądu, ku swemu zdumieniu, ujrzeli tych pięciu mężczyzn, którzy przypadli do ziemi. Ludzie ci nie wiedzieli nic o zgromadzeniu w ogrodzie Nefiego, dlatego mówili między sobą. Oto mordercy sędziego, których Bóg poraził, że nie mogli przed nami uciec. I stało się, że ich pojmali, związali i wtrącili do więzienia. I obwieszczono w kraju, że sędzia został zabity, a jego mordercy, ujęci. I wtrąceni do więzienia. I rano następnego dnia ludzie lamentując i poszcząc zebrali się na pogrzebie naczelnego sędziego, którego zamordowano, by go opłakiwać. Także wszyscy sędziowie, którzy słuchali Nefiego w ogrodzie, zebrali się na pogrzebie. I stało się, że pytali ludzi, co się stało z tymi pięcioma, których posłano, aby dowiedzieli się, czy naczelny sędzia został zabity. I odpowiedziano im. Nic nie wiemy o pięciu, których posłaliście, ale ujęliśmy pięciu morderców i wtrąciliśmy ich do więzienia. I stało się, że sędziowie zarządzili, aby ich przyprowadzono. I gdy ich przeprowadzono, przekonali się, że byli to ci sami, których wysłali. I w odpowiedzi na pytania sędziów tych pięciu opowiedziało o wszystkim, co uczynili i powiedzieli pobiegliśmy na miejsce sądu i gdy zobaczyliśmy wszystko, jak powiedział Nefi byliśmy tak zdumieni, że przypadliśmy do ziemi i gdy przyszliśmy do siebie byliśmy we więzieniu a co do morderstwa tego człowieka to nie wiemy, jak to się stało wiemy tylko, że gdy na wasze życzenie pobiegliśmy przekonaliśmy się, że był nieżywy jak powiedział Nefi i stało się, że sędziowie przedstawili to ludowi i wołali przeciwko Nefiemu Wiemy, że ten Nefi musiał się z kimś zmówić w sprawie zabicia sędziego, aby mógł nam to oznajmić i przekonać do swej wiary, a także mógł wynieść się ponad innych jako wybrany przez Boga i prorok. Zdemaskujemy tego człowieka i gdy przyzna się do winy, wyjawi nam prawdziwego mordercę sędziego. I stało się, że uwolniono tych pięciu w dniu pogrzebu sędziego. Jednak potępili oni sędziów za to, co mówili przeciwko Nefiemu i spierali się z nimi, aż sędziowie nie byli w stanie odpowiedzieć na ich zarzuty. Mimo to zarządzili, aby pojmano, związano i przyprowadzono Nefiego przed zgromadzone rzesze i zaczęli wypytywać go na różne sposoby, aby go zbić z tropu, oskarżyć i skazać na śmierć. I mówili mu, jesteś wspólnikiem zbrodni? Powiedz nam, kto dokonał morderstwa i przyznaj się do winy. I mówili, oto pieniądze i darujemy ci życie, jeśli nam powiesz i przyznasz się, że byłeś z nim w zmowie. Ale Nefi powiedział im, głupcy, o nieobrzewanym sercu, zaślepieni i zacięci w uporze, czy wiecie, dokąd Pan, wasz Bóg, pozwoli wam tak postępować drogą grzechu? Powinniście już zacząć lament i płacz Gdyż czeka was wielka zagłada Jeśli się nie nawrócicie Mówicie, że zmówiłem się z kimś By zamordować sezorama Naszego naczelnego sędziego Ponieważ oznajmiłem wam o jego zamordowaniu A ja wam mówię, że oznajmiłem to Aby wam udowodnić Że wiem o waszej niegodziwości i wykroczeniach Dlatego teraz twierdzicie, że zmówiłem się z kimś By to uczynił Jesteście na mnie rozgniewani i chcecie odebrać mi życie, ponieważ dałem wam ten znak. Oto dam wam teraz inny znak i zobaczymy, czy i w tym wypadku także będziecie chcieli mnie zgładzić. Oto mówię wam. Idźcie do domu Seantuma, brata Sezorama i zapytajcie go. Czy Nefi, który twierdzi, że jest prorokiem i prorokuje, mówiąc o niegodziwości tego ludu, zmówił się z tobą, byś zamordował Sezorama swego brata? I odpowie wam nie. Wtedy zapytacie go, czy zamordowałeś swego brata? I powstanie przejęty strachem i nie będzie wiedział, co powiedzieć. I zaprzeczy wam, uda zdziwienie i oświadczy wam, że jest niewinny. Ale zbadacie go i znajdziecie krew u dołu jego płaszcza. I gdy to zobaczycie, zapytajcie, skąd ta krew? Czyż nie jest to krew Twego brata? Wtedy zadrży i zblednie niczym w obliczu śmierci. I powiecie, widząc Twój strach i bladość, wiemy, że jesteś winny. Wtedy ogarnie go jeszcze większy strach i przyzna się Wam i nie będzie więcej zaprzeczał, że dokonał morderstwa i powie wam, że ja, Nefi nic o tym nie wiedziałem z wyjątkiem tego, co zostało mi wyjawione mocą Bożą wtedy przekonacie się, że mówiłem prawdę i że Bóg mnie do was posłał i stało się, że poszli i uczynili, jakim Nefi powiedział i sprawdziło się, co powiedział Nefi, gdyż zgodnie z jego słowami Seantum najpierw zaprzeczył a potem przyznał się i przyznał, że jest mordercą. I tak tych pięciu zostało uwolnionych, jak też Nefi. I niektórzy nefici dali wiarę słowom Nefiego, inni uwierzyli ze względu na świadectwo tych pięciu, bowiem nawrócili się oni w więzieniu. Niektórzy z nefitów mówili, że Nefi jest prorokiem. I byli inni, którzy mówili, jest Bogiem. Gdyż jeśli nie byłby Bogiem, nie wiedziałby o tym wszystkim. Oto powiedział nam o naszych najskrytszych myślach i o wielu rzeczach, wyjawiając mordercę naczelnego sędziego.